W listopadzie 1970 roku została ona zatrudniona w Archiwum Akt Nowych, ale przez długi czas nie w charakterze pracownika naukowego. Spotkały ją też inne represje. Podręcznik Polskie Prawo Państwowe, który miał się ukazać w pwn i którego współautorem była Zakrzewska, nie ukazał się. Rozsypano gotowy już skład. W 1968 roku wydawnictwo prawnicze opublikowało ósme wydanie pracy Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze PRL pod redakcją Janiny Zakrzewskiej i Andrzeja Gwizdża, ale nazwisk tych nie zamieszczono, pisząc tylko opracowano na podstawie opinii specjalistów. Nie wolno było wówczas nawet w przypisach cytować pracy Zakrzewskiej. Mark Sobolewski opowiadał zainteresowanej, że wydawał wtedy książkę w PWN redaktor z redakcji prawa nalegał na wyrzucenie z przypisów książki Zakrzewskiej, gdyż to nie jest nazwisko do cytowania. Z kolei Sylwester Zawadzki prosił Zakrzewską, aby polska bibliografia prawnicza czasowo ukazywała się bez informacji, że przygotowano ją pod jej redakcją. Będąc bez pracy, zarabiała na życie sporządzając pod własnym nazwiskiem indeksy dla Państwowego Instytutu Wydawniczego i pisząc pod pseudonimami w miesięczniku literackim, polityce, więzi, a później jeszcze w literaturze. Szykany i represje były konsekwencją zajmowanej przez Zakrzewską niezależnej czy wręcz opozycyjnej w rozumieniu lat 60. postawy. Była kuratorem Michnika, którego broniła w czasie jego pierwszej dyscyplinarki. Uczestniczyła w pracach działającego na terenie uniwersytetu w sposób nieformalny i niejawny seminarium, nad którym w 1965 roku opiekę objęło Żółkiewskim. Seminarium to, w którym uczestniczyli Bronisław Baczko, Paweł Bejlin, Włodzimierz Brus, Ryszard Herczyński, Jan Jarosławski, Leszek Kołakowski, Tadeusz Kowalik, Witold Kula, Kazimierz Łaski, Krzysztof Pomian, Jan Strzelecki, Jerzy Szacki, z czasem Antoni Rajkiewicz, było, wedle jej słów, pierwszą próbą przejścia od rewizjonizmu do opozycji. W tym trudnym dla niej okresie spotykała się z gestami sympatii i solidarności. Z Australii otrzymała zaproszenie na cykl wykładów. Na jej ostatnie zajęcia seminaryjne w uniwersytecie studenci przynieśli kosz kwiatów. Otrzymywała listy z wyrazami sympatii od osób, których czasem nie widziała od lat. Nawet przedstawiciele Związku Studentów Polskich na posiedzeniu Rady Naukowej Wydziału zaprotestowali przeciwko szkalowaniu w prasie docent Zakrzewskiej. Te gesty Solidarności ze strony nierzadko w ogóle obcych ludzi były ważne dla wszystkich prześladowanych naukowców. Niedługo po wyjeździe Baumana z Polski, izraelski dziennik Marif opublikował jego oświadczenie. Z komunikatu radiowego dowiedziałem się, że zostałem zwolniony ze swego stanowiska i wydalony z uniwersytetu a także, że to ja byłem organizatorem antyrządowych demonstracji studenckich. Później powiadomiono mnie, że od 1 kwietnia nie mam prawa przystąpić progu uniwersytetu. W moim domu drzwi się nie zamykały od wczesnego ranka do późnego wieczora, a niekiedy aż do następnego rana przewijał się przez moje mieszkanie strumień ludzi wyrażających swe sympatie. Nadchodziły depesze, listy, bukiety kwiatów. Profesorowie, studenci, pisarze, Intelektualiści z różnych dziedzin przeważnie nie Żydzi przychodzili setkami. Większości z nich nie znałem. Była to szlachetna demonstracja solidarności. Przed domem kręciły się dziesiątki tajniaków, trudno było ich nie rozpoznać, ale to nie zrażało odwiedzających tłumów. Zdawali sobie sprawę, że się narażają, a jednak przychodzili. Odcinek 30 Moi goście mówili do mnie bez strachu, że wstydzą się swego rządu, że czują się wewnętrznymi wygnańcami i że reżim ten jest największym nieszczęściem dla narodu polskiego. Polscy robotnicy nie są antysemitami. Również inteligencja jest daleka od tego. Reżim opiera się wyłącznie na antysemityzmie nowej burżuazji, którą stanowią oficerowie wojska, urzędnicy rządowi i partyjni. Naród jest w przeważającej większości dobry i zdrowy. Stefan Morawski o usunięciu z uniwersytetu dowiedział się z gazety i decyzja ta bardzo go zaskoczyła. Tym bardziej, że pamiętał, iż rok wcześniej Kliszko zapewniał go, że odejście z partii, czyli względy polityczne, nie pociągnie za sobą konsekwencji zawodowych. Tymczasem jako formalny powód usunięcia z pracy podano właśnie działalność antypartyjną. Morawski rozumiał jednak, że łączyło się to też ściśle z rozkręconą już na dobre kampanią antysemicką. Zresztą miał powody, żeby tak sądzić. Opowiadał mi, iż asystentka zapytała go, czy prawdą jest to, co jej powiedziano w MSW, że on, Morawski, miał potajemne spotkanie w Neseberze z Szymonem Peresem. Było to oczywiste kłamstwo, ale ukazywało metody pracy MSW. Morawski był świadom tego, co się dzieje dookoła. Już 14 marca swoje wystąpienie na zebraniu partyjnym poświęcił tej szaleńczej kampanii antysemickiej, którą rozpoczęła prasa. Po latach tak wspominał to zebranie. Marek Fritzhendt, który potem został na uniwersytecie jako oficjalny wystawowy naukowiec żydowskiego pochodzenia, siedział wtedy obok mnie i najpierw prosił, nie wychodź, nic nie mów, tu się szykują straszliwe rzeczy. A po moim wystąpieniu zaskoczył mnie wyrzutem, jak ty możesz, będąc żydowskiego pochodzenia, zabierać głos na ten temat. Wówczas wiedziałem już, że w tej partii nie zagrzeje miejsca. Pomyślałem na litość boską, jeśli ma być tak, że z powodu żydowskich przodków nie wolno publicznie mówić o tym, co się dzieje, to co ja tu właściwie robię? Morawski, podobnie jak Baczko, nie chciał jednak wystąpić z partii. Obaj chcieli, by wyrzucono ich z niej. Formalności tej stało się zadość w przeddzień usunięcia ich z uniwersytetu na zebraniu 25 marca, kiedy to wyrzucono z PZPR-u, również Zakrzewską. Morawski przyrównywał to potem do średniowiecznego rytuału zgwałcenia dziewicy. Tak jak skazanej na śmierć dziewicy nie można było stracić, musiała więc utracić dziewictwo, tak partyjnych naukowców nie można było wyrzucić z uniwersytetu, musieli więc być wydaleni z partii. Na zebraniu tym, wedle relacji Morawskiego, mówiono straszne brednie. Mnie oskarżano o to, zapisano to w dokumencie, który dostałem po usunięciu z partii, że byłem przedstawicielem grupy wrogiej wobec partii, grupy, która próbowała dokonać przemocą realizacji drugiego etapu października i doprowadzić do zniesienia socjalizmu przez wolną grę sił politycznych. Zespołem, który nas wyrzucał, kierował Andrzej Jezierski. Byli tam także Jarema Maciszewski i Zygmunt Rybicki oraz nieszczęsny Jan Malanowski, ówczesny sekretarz organizacji na Wydziale Filozoficznym, który cały czas skarżył się na ból głowy. Nie bronił nas, najpewniej świadomy tego, czym to groziło. Znacznie później jednak zrehabilitował się. Na pożegnanie Murawski rzucił tym, którzy usuwali go z PZPR-u. Zostajecie tutaj z partią, która pędzi na łeb na szyję w przepaść. Partią, w której jest kompletna degręgolada. Po latach Murawski stwierdził, iż poza okupacją hitlerowską nie doświadczył takiego szoku, jak właśnie w marcu. Zawaliło się wszystko, co dotąd budowało mi zespół wartości – aksjologiczną oś życia. Jakby nie dość było tych wstrząsów ideowych, przez pół roku nie dostawałem potem poczty. Telefon miałem najpierw wyłączony, a potem na podsłuchu. Przed domem nieustannie stało auto. W mieszkaniu bałem się zamienić choćby dwa ważne słowa. Rozmawialiśmy więc z żoną tylko w parku, na spacerze. Żyłem jakiś czas w poczuciu totalnego osaczenia. Zrozumiałe, że każdy gest sympatii lub ludzkiej solidarności miał w tej sytuacji szczególną wartość, tym bardziej, że profesorowi zakazano wszelkiej pracy dydaktycznej. Odebrano mu też prowadzenie Ogólnopolskiego Konserwatorium z Estetyki, które od lat bez wynagrodzenia prowadził w Panie. Gdyby nie wstawiennictwo Kotarbińskiego i Żółkiewskiego, dzięki któremu dostawał jeszcze przez pół roku wynagrodzenie, pozostałby bez środków do życia. Proponowano mu co prawda katedrę estetyki w Uniwersytecie w Bostonie, pracę naukową w Seattle oraz wykłady w Uniwersytecie Karola w Pradze, ale nie chciał wyjeżdżać z Polski. Morawski otrzymywał masę kwiatów, przypuszcza, że owo przynoszenie kwiatów było akcją zorganizowaną oraz wiele telefonów z wyrazami poparcia z całego kraju. 26 marca ukazał się w Trybunie Ludu artykuł Mysłka, który przypominał naukową karierę zwalnianych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Mysłek informował społeczeństwo, że Brus, Baczko i Bauman zaczynali po wojnie swoje kariery w aparacie polityczno-wychowawczym Ludowego Wojska Polskiego. W Akademii Sztabu Generalnego, w Głównym Zarządzie Polityczno-Wychowawczym, w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podpułkownik Brus zrezygnował z zawodowej służby wojskowej w 1949 roku, podpułkownik Baczko w 1952 roku. Tu Mysłek pomylił Bronisława Baczkę z jego bratem Henrykiem, który istotnie był oficerem Ludowego Wojska Polskiego. A major Bauman w 1953 roku. Skierowano ich na Uniwersytet Warszawski w celu umocnienia pionu ideologicznego. Atakowali tam wybitnych uczonych, takich jak Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Ajdukiewicz, Stanisław Osowski. Pozbawiali ich możliwości prowadzenia wykładów i wspólnie z Szafem i Żółkiewskim obalali naukę burżuazyjną. Artykuł ten miał na celu pokazać społeczeństwu, kto manipulował studentami. Tym ostatnim zaś wykazać, że dali się otumanić syjonistom i starym stalinowskim dzierżymordom. Mimo groźby represji, młodzież akademicka w Uniwersytecie Warszawskim postanowiła raz jeszcze zaprotestować i wystąpić solidarnie w obronie swoich wykładowców. W czwartek, 28 marca, odbył się ostatni marcowy wiec w Uniwersytecie, tradycyjnie już w audytorium Maximum. Wiec ten przez władze uczelniane uznany był za nielegalny, a pamiętać trzeba, jak silnie poczucie legalizmu było zakorzenione w marcowym ruchu studenckim. W rok później jeden z jego uczestników pisał Słabością naszą był dogmat legalizmu tkwiący u podstaw wszystkich podejmowanych działań. Naszym zgromadzeniom staraliśmy się za wszelką cenę nadać status legalności. Gorliwie odcinaliśmy się od chuligańskich wybryków ulicy i chowaliśmy się w salach naszych audytoriów. Wreszcie uchwaliliśmy strajk, w czasie którego nie opuszczaliśmy zajęć. Użycie doraźnych haseł ekonomicznych, pomimo ustawicznie rosnących cen artykułów pierwszej potrzeby, wydawało się nam demagogią nie do przyjęcia a wezwanie robotników do strajków solidarnościowych przestępstwem, jakiego sumienie nasze nie było w stanie znieść. Zebrani studenci przyjęli oświadczenie w sprawie pozbawionych pracy naukowców. Pisano w nim Jest to nowy groźny etap ingerencji władz w życie naukowo-kulturalne kraju. Apelujemy do wszystkich ośrodków akademickich, do wszystkich pracowników naukowych o wystąpienie w obronie relegowanych wykładowców, naszych nauczycieli i wychowawców, o przeciwstawienie się szkalującym artykułom w prasie. Stwierdzamy, że nie ma polskiej szkoły socjologicznej bez Baumana, Hirszowicz-Bielińskiej, nie ma polskiej szkoły filozoficznej bez Baczki, Kołakowskiego i Morawskiego, a marksistowskiej ekonomii politycznej bez Brusa. Warszawa, dnia 28 marca 1968 roku. Po wiecu ogłoszono też komunikat, w którym zapowiadano podjęcie próby zorganizowania spotkania studentów z przedstawicielami KC około 22 kwietnia i zaprzestanie do tego czasu akcji strajkowych. Gdyby spotkanie nie doszło do skutku, miano apelować o ogólnopolski bojkot zajęć. Zamierzano też w majowej manifestacji wystąpić ręka w rękę z robotnikami. Zebrani na wiecu uchwalili odezwę do profesorów i studentów. Rozpoczęto także przygotowanie odezwy do ludzi pracy i postanowiono przeprowadzić szeroką akcję propagandową. Z planowanym spotkaniem z kimś z kierownictwa politycznego wiąże się historia propozycji przekazanej Marcinowi Królowi. Gdzieś na przełomie marca i kwietnia zwróciła się do niego koleżanka, informując, że gdyby studenci zaprosili na to spotkanie generała Moczara, to ten załatwiłby zwolnienie wszystkich aresztowanych z wyjątkiem Kuronia i Modzelewskiego. Król zignorował niejasną ofertę, gdyż nie mógł i z oczywistych powodów nie chciał wchodzić w takie układy. Potwierdzenie, iż taki wariant był być może rozpatrywany, przyszło z niespodziewanej strony. Kiedy 10 kwietnia król został zatrzymany, przesłuchujący go porucznik Stanisław Trafalski oświadczył, że sam jest sobie winien, gdyż dano mu szansę, aby wydarzenia potoczyły się inaczej i do niego należał wybór. Wydaje się możliwe, że Moczar, prowadzący w tym czasie własną rozgrywkę, chciał do niej w sposób bardziej bezpośredni wciągnąć studentów. Największym dokonaniem wiecu z 28 marca było uchwalenie deklaracji ruchu studenckiego. Jest to najobszerniejszy, ale też chyba największy dokument marcowego ruchu studenckiego, sumujący ideowy dorobek tych burzliwych trzech tygodni. Jest to również dokument najpełniejszy, w którym autorzy – Karpiński, Król, Pomian – Wykraczali poza wąsko rozumianą sferę spraw studenckich. Upominali się o nową organizację młodzieżową, ale także żądali zniesienia cenzury, przeprowadzenia reformy gospodarczej, która oparłaby życie gospodarcze na zasadzie rachunku ekonomicznego i samorządności przedsiębiorstw. Opowiadali się za stworzeniem niezależnych związków zawodowych, pełną niezawisłością sądownictwa, a także powołaniem do życia Trybunału Konstytucyjnego. Jak widać, realizację niektórych ówczesnych postulatów podjęto i to z różnym skutkiem po sierpniu 1980 roku, innych zaś dopiero w latach 1989-90. Deklaracja ruchu studenckiego była jednym z najważniejszych dokumentów tamtego ruchu studenckiego. Była też ideowym testamentem studenckiego marca, do którego w jakimś stopniu świadomie lub nieświadomie nawiązywały potem kolejne generacje studentów. Władze odpowiedziały na wiec i jego rezolucje natychmiast. Aresztowano członków Studenckiego Komitetu Delegatów Wydziałowych. Rektor Turski skreślił z listy studentów 34 osoby. 11 dalszych zawiesił w prawach studentów. 30 marca oznajmiono o rozwiązaniu Wydziału Ekonomii, Wydziału Filozofii, kierunku psychologii na Wydziale Pedagogicznym oraz trzeciego roku na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Na mocy tej decyzji 1616 osób przestało być studentami uniwersytetu, przy czym wielu niedawnych studentów, tylko w Warszawie podobno 70, zostało z miejsca wcielonych do wojska. Na żadnej uczelni nie użyto aż tak drastycznych metod. W ten dramatyczny sposób kończyła się studencka faza wydarzeń marcowych. Protest młodzieży akademickiej został z całą bezwzględnością zduszony przez tych, którzy wtedy właśnie wychodzili na powierzchnię życia publicznego. Usunięcie grupy naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego dla rządnych awansu ludzi aparatu było sygnałem do przyspieszenia akcji aryzacji. Kończył się studencki wątek marca, choć jeszcze przez kilka miesięcy w uczelniach utrzymywała się napięta atmosfera i miały miejsce różne akcje protestacyjne. Pozostały głównie dwa wątki – antysyjonistyczny i antyinteligencki. Rozdział 9. Interpelacja koła znak Wspomniano już, że pod pewnymi względami dniem przełomowym był poniedziałek, 11 marca. W tym dniu pięciu posłów koła znak, Konstanty Łubieński, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Janusz Zabłocki i Jerzy Zawiejski złożyło w Sejmie interpelacje w sprawie wydarzeń marcowych. Przypomnę ją tu w całości, tym bardziej, że dość często cytowano ją we fragmentach, stwarzając jednocześnie wrażenie, iż jest to pełny tekst. Do głębi przejęci wypadkami w dniach 8 i 9 marca na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice w trosce o spokój w naszym kraju w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej oraz w trosce o właściwą atmosferę dla wychowywania i kształcenia młodzieży na podstawie artykułu 22 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i artykułu 70, 71 Regulaminu Sejmu PRL zapytujemy pierwsze, Co zamierza uczynić rząd aby powściągnąć brutalną akcję milicji ormo wobec młodzieży akademickiej i ustalić odpowiedzialność za brutalne potraktowanie tej młodzieży. Drugie, co zamierza rząd uczynić, aby merytorycznie odpowiedzieć młodzieży na postawione przez nią palące pytania, które nurtują także szeroką opinię społeczną, a dotyczące demokratycznych swobód obywatelskich i polityki kulturalnej rządu. Uzasadnienie. Do wystąpień młodzieży studiującej w Warszawie doszło wskutek pewnych wyrazistych błędów czynników rządowych w dziedzinie polityki kulturalnej. Zdjęcie dziadów z programu teatralnego zostało odczute także przez młodzież jako bolesna i dramatyczna ingerencja zagrażająca swobodzie życia kulturalnego i uwłaczająca narodowym tradycjom. Uważamy również, że w piątek 8 marca można było zapobiec zajściom na uniwersytecie. W trakcie wiecu wjechały na teren Uniwersytetu autokary z Ormo, co niesłychanie zaogniło sytuację. W dniach 8-9 marca manifestująca młodzież była bita niesłychanie brutalnie, częstokroć w sposób zagrażający życiu. Widziano szereg wypadków znęcania się nad młodzieżą, w tym nad kobietami. Wszystko to rozjątrzyło niesłychanie społeczeństwo. Zwracamy się do obywatela premiera, aby rząd podjął kroki zmierzające do politycznego rozładowania sytuacji. Wymaga to zaprzestania brutalnej akcji milicji Nie należy wszystkich, którzy widząc te brutalne akty protestują przeciwko nim traktować jako wrogów ustroju Ani młodzież, ani całe społeczeństwo nie dały w tych wypadkach wyrazu swojej wrogiej postawie wobec socjalizmu Nieodpowiedzialne okrzyki, jakie również je zdarzały spowodowane zostały postępowaniem ormo i milicji i nie mogą stanowić miary dla oceny postawy młodzieży Wyrażamy także nasze zaniepokojenie pojawieniem się tego rodzaju interpretacji prasowych, które jeszcze bardziej zaogniają sytuację. Nie jest wyjściem zdławienie manifestacji, ale nie utracenie możliwości rozmawiania ze społeczeństwem. Apelujemy o ten kierunek rozwiązań. Jeszcze tego samego dnia wieczorem okazało się, że niepokój posłów koła znak o dalszy rozwój wypadków nie był bezzasadny. W Warszawie, na Starym Mieście, na ulicy Kanonia, został napadnięty i pobity przez nieznanych sprawców idący z zapowiedzianą telefonicznie wizytą do Stommy Stefan Kisielewski, znany publicysta Tygodnika Powszechnego, były poseł na Sejm, który, jak już wspomniano, na pamiętnym zebraniu literatów 29 lutego należał do mówców najostrzej atakujących politykę kulturalną władz PRL. Użyte przez niego wówczas określenie Dyktatura ciemniaków dotknęło kierownictwo partii, a szczególnie jej pierwszego sekretarza. Później oficjalna propaganda usiłowała tłumaczyć, że Kisielewski w ten sposób obraził klasę robotniczą. Niezależnie od działań propagandowych sięgnięto też po środki bojówkarsko-terrorystyczne. Oto co na ten temat w 1981 roku mówił Andrzej Kijowski. Stefan Kisielewski został napadnięty przez jakichś osobników i pobity bardzo dotkliwie. Widziałem go wtedy, rzeczywiście miał plecy zupełnie granatowe, po prostu od pałek czy jakichś kijów, nie wiem. On sam nie wie, czym go bito wtedy i co to byli za ludzie. Zabłocki przypomina, że początkowo interpelacja koła znak miała być skierowana do ministra spraw wewnętrznych i zawierać tylko jedno pytanie. Co zamierza rząd uczynić, aby powściągnąć brutalną akcję milicji Ormo wobec młodzieży akademickiej i ustalić odpowiedzialność za brutalne potraktowanie tej młodzieży? Na wniosek Zabłockiego w czasie wspomnianej już narady w gabinecie Zawiejskiego zebrani postanowili rozszerzyć interpelację, dopisując drugie pytanie i tym samym przesądzając o tym, że jej adresatem stał się premier. Zabłocki podkreśla Porozumienie osiągnęliśmy szybko, nie było między nami różnic. Różnice takie zaznaczyły się natomiast w cztery tygodnie później, kiedy omawialiśmy projekt przemówienia, jakie wygłosić miał w naszym wspólnym imieniu w Sejmie Jerzy Zawiejskim. Jest to tylko częściowo prawdziwe. Już przed marcem zaczął się zarysowywać rozłam w środowisku znaku, spowodowany m.in. odmiennym stosunkiem do reprezentowanego przez Moczara nurtu narodowego i podjętej przez patriotów wspomnianej akcji wyrównania narodowych krzywd. Zresztą sam Zabłocki nadmienia o tym w wywiadzie udzielonym Maciejowi Łętowskiemu. Powiada, że w środowisku znaku trwał spór o to, czy katolicy powinni poprzeć rewizjonistów, czy też orientację patriotyczną w partii. Z jego krótkiej analizy listu otwartego do partii Kuronia i Modzelewskiego wynika jednoznacznie, że on oraz Andrzej Micewski szukali razem zbliżenia z przeciwną orientacją, to znaczy z patriotami Moczara. Obaj zresztą w początkach maja 1968 roku złożyli w redakcji Miesięcznika Więź artykuł pod tytułem O narodowy i społeczny autentyzm polskiego socjalizmu, który był wykładnią ich ówczesnych poglądów. Artykuł ten został odrzucony przez redakcję jako zawierający akcenty antysemickie, co w ówczesnej sytuacji miało dodatkowy podtekst. Również czynniki urzędowe oświadczyły, że artykuł nie uzyska zgody na druk. Micewski po latach zdystansował się od tekstu. Zabłocki, jak się wydaje, pozostał przynajmniej do pewnego stopnia wierny mu do dziś. Mazowiecki uważa, że nazwana przez Zawiejskiego porywem serca, rozumu i sumienia interpelacja Koła Znak była wymierzona raczej przeciwko Moczarowi niż Gomułce. Wedle relacji Mazowieckiego różnica zdań w istotnych kwestiach między poszczególnymi członkami Koła uzewnętrzniła się już w kilka dni po złożeniu w Sejmie Interpelacji. Bezpośrednim powodem tej kontrowersji była sprawa odwołania ze stanowiska wiceprezesa Niku. Romana Zambrowskiego, oskarżonego przez moczarowców oraz marcową propagandę, o to, że był rzeczywistym inspiratorem i organizatorem wydarzeń marcowych. Należące do partyjnej nomenklatury stanowisko wiceprezesa NiKu formalnie obsadzane było przez Radę Państwa. Aby zwolnić z niego Zambrowskiego, potrzebne były więc podpisy członków Rady Państwa. Ze względów natury moralnej, aby nie przyłączać się do kopania leżącego, Zawiejski odmówił złożenia podpisu pod tym dokumentem. Poparł go Mazowiecki, natomiast Zabłocki był tej decyzji przeciwny, dopatrując się w niej przejawu mieszania się w wewnątrzfrakcyjne walki w PZPR. Tymczasem koło znak za wszelką cenę potrzebowało wówczas zwartości i jednolitego stanowiska na zewnątrz. Jego interpelacja była bowiem czymś zupełnie wyjątkowym w praktyce politycznej lat 60 Krzysztof Kozłowski napisał na ten temat, że w ogóle interpelacje poselskie w Sejmie były w owych czasach czymś bardzo rzadkim, a interpelacja zbiorowa adresowana do premiera czymś na tyle niezwykłym, że właściwie obrażającym władzę. Takim językiem do władz nie przemawiano. Autorzy interpelacji byli zapewne w pełni świadomi tego, co się za ich sprawą stało i tego, co im szykowała druga strona. Zamiast szybkiej odpowiedzi na piśmie sporządzonej tak, żeby cała sprawa nie nabrała rozgłosu, Władze postanowiły bowiem, że na tę interpelację w przemówieniu sejmowym 10 kwietnia odpowie premier Cyrankiewicz. Posłowie znaku z pewnością potrzebowali wtedy sojuszników, ale co do tego, kogo należałoby uznać za sojusznika, nie było pełnej zgody. Zabłoski stwierdza, że w latach 60 utwierdzał się w przeświadczeniu, iż w rysującej się sytuacji ruch znak i jego koło poselskie powinny dostrajać swój krok bardziej do postępowania episkopatu na czele z prymasem Polski kardynałem Stefanem Wyszyńskim niż do kół marksistowskich określających się wówczas jako liberalne czy rewizjonistyczne. Wydaje się, że akurat kwestia ściślejszych związków z hierarchią katolicką nie była tym, co dzieliło członków koła. Wszyscy posłowie znaku starali się utrzymywać jak najlepsze stosunki z episkopatem i wielokrotnie udawali się do kardynała Wyszyńskiego zabiegając o jego zrozumienie i poparcie. Byli świadomi, że ich koło istnieje i działa za przyzwoleniem komunistów, dla których posłowie znaku mogli być pośrednikami w kontaktach z episkopatem, a zwłaszcza z prymasem. Chyba też wszyscy świadomi byli tego, że ich stosunkowo silna, jak na tak nieliczną reprezentację, pozycja w znacznym, decydującym stopniu była konsekwencją autorytetu, jaki w katolickim społeczeństwie miał Kościół. Komuniści chcieli zdyskontować ten autorytet, przynajmniej częściowo dla własnych celów. Interpelacja była inicjatywą własną posłów koła znak. Była też jednak zgodna, jak się wkrótce okazało, ze stanowiskiem hierarchii kościelnej. Zabłocki podkreśla, że czytając oświadczenie biskupów związane z wydarzeniami marcowymi, można dojść do wniosku, że wcześniejsza od nich nasza poselska interpelacja, którą przygotowaliśmy z własnej inicjatywy, i bez uprzedniego konsultowania się z biskupami jest z ich myśleniem w pełni zgodna. Dał to nam odczuć prymas, wyrażając z nami pełną solidarność w obliczu skierowanych przeciw nam ataków. 12 marca kardynał Wyszyński spotkał się z trzydziestoma duszpasterzami akademickimi. Zwrócił uwagę na rozszerzanie się protestu społecznego, ironizując przy tej okazji, że dziw bierze, iż wśród młodzieży byłoby tyle tysięcy syjonistów. W końcu marca Episkopat wystosował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych protest, w którym sprzeciwiał się wrzucaniu do kilku świątyń warszawskich granatów łzawiących przez ścigających młodzież funkcjonariuszy MO. Prymas uważał wówczas podobno, że zagrożonemu szefowi partii mogłoby pomóc tylko pojednanie z młodzieżą i zaproszenie na sierpień do Polski Ojca Świętego. 21 marca obradowała 107 Konferencja Episkopatu Polski. Ogłoszone zostało słowo Episkopatu Polski o bolesnych wydarzeniach. W dokumencie tym czytamy m.in. Wszelkie sprawy, jakie dzielą ludzi w świecie współczesnym, powinny być rozwiązywane nie przy pomocy siły, ale na drodze wnikliwego dialogu. Tylko taka metoda może prowadzić do unikania dyskryminacji, a nade wszystko do znajdowania prawdy i sprawiedliwości w stosunkach pomiędzy ludźmi. Tylko ta metoda odpowiada godności człowieka, w niej bowiem dochodzi do głosu jego siła moralna. Stosowanie środków przemocy fizycznej nie prowadzi do prawdziwego rozwiązania napięć między ludźmi ani między grupami społecznymi. Brutalne użycie siły uwłacza godności ludzkiej i zamiast służyć utrzymaniu pokoju, rozwiątrza tylko bolesne rany. W dalszej części, zwracając się do młodzieży, biskupi stwierdzali, staramy się zrozumieć i odczuć źródła tego niepokoju, jaki was nurtuje, jaki zdaje się nurtować młodzież całego świata Jest to niepokój, którego korzenie sięgają najgłębszych ludzkich spraw Niepokój o sens ludzkiego istnienia Niepokój związany z dążeniem do prawdy i do wolności Jaka jest naturalnym prawem każdego człowieka w życiu osobistym i społecznym Jest to niepokój o przyszłość człowieka i świata Episkopat przesłał też list do premiera Cyrankiewicza, Na który adresat nigdy nie odpowiedział publicznie w swoim piśmie biskupi postulowali. Pierwsze. uwolnić młodzież zatrzymaną w więzieniach i aresztach. Drugie. powściągnąć drastyczność stosowanych metod karania i śledztwa, o czym przenikają wiadomości do społeczeństwa. Trzecie. Wpłynąć na prasę, by informowała opinię publiczną zgodnie z rzeczywistością lub przynajmniej by tendencyjnymi naświetleniami nie drażniła młodzieży i społeczeństwa. Czwarte. Wpłynąć skutecznie na władze bezpieczeństwa, by nie stosowały anachronicznych środków represji, tak bardzo skompromitowanych we wspomnieniach naszego narodu. Prymas z wielką uwagą i niepokojem śledził wydarzenia marcowe, koncentrując się głównie na problemach dotyczących młodzieży akademickiej. Podobnie jak posłowie Koła Znak, nie wypowiadał się w kwestii rozgrywek politycznych i walki frakcyjnej w PZPR – przez hierarchię katolicką i niemałą część społeczeństwa walka ta była traktowana zresztą jak spór w rodzinie. Piotr Nitecki stwierdza, że Kardynał Wyszyński uznawał słuszność protestu polskiej młodzieży, a jednocześnie podkreślał jej dojrzałość, świadomość należnych jej praw, umiar i realizm, roztropność i umiejętność opanowywania emocji. Przemawiając 30 marca w warszawskim kościele Seminarijnym, prymas stwierdził w tych bolesnych dniach dojrzałość i realizm naszej młodzieży przejawiły się w tym, że upominając się o swoje prawa, nie podniosła głosu ani przeciwko władzom państwowym, ani władzom szkolnym, ani też przeciwko kierunkom politycznym. Można być dumnym z dojrzałości i realizmu naszej młodzieży. Świadoma trudnych warunków, w jakich żyje nasza ojczyzna, umie czekać z ufnością na prawdę i sprawiedliwość. Już po odpowiedzi premiera na interpelację koła znak, 19 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Głównej Episkopatu poświęcone wystąpieniom studentów oraz represjom i szykanom, jakim ich poddawano. Równocześnie Komisja Główna uchwaliła słowo Episkopatu Polski o wydarzeniach marcowych, które miano odczytać 3 maja. W dokumencie tym biskupi domagali się dopuszczenia wszystkich członków narodu i obywateli państwa do kształtowania wspólnego dobra wedle uzasadnionych przekonań i w oparciu o własne sumienie. Z powodu odmienności swoich przekonań nikt nie może być zniesławiony jako wróg. Doszukiwanie się wrogu w ludziach dlatego tylko, że dobra narodu pragną wedle swoich odmiennych przekonań, nie służy moralności społecznej, a prócz tego pozbawia naród wielu szlachetnych sił i inicjatyw, które mogą przyczynić się do wzbogacenia życia społecznego w różnych dziedzinach. Biskupi stwierdzali, że podporządkowanie przedstawicielstwa narodu jednej grupie pozbawia tę instytucję jej właściwego sensu. Społeczeństwo zaś pozbawia możliwości wyrażania swych życzeń i opinii oraz kształtowania życia zbiorowego zgodnie z wolą obywateli. Na tej drodze władza naraża się na utratę kontaktu ze społeczeństwem. Stosunkowo często można spotkać się z poglądem, że tak jak w sposób zdecydowanie jednoznaczny episkopat wystąpił w obronie młodzieży akademickiej i przeciwstawił się wymierzonej w nią kampanii oszczerstw w środkach masowego przekazu, tak równie jednoznacznie nie potępił haniebnej kampanii antysemickiej. Taką sugestię kilkakroć wysuwał na przykład Michnik. Podobny zarzut bywa także czasem wysuwany wobec interpelacji znaku. Po latach Zabłocki wyjaśniał, że kampania antysemicka rozwinęła się z czasem. Gdy powstawała interpelacja, antysemityzm był... Ciągle jeszcze raczej niebezpieczeństwem niż realnym faktem, a jeśli realnym faktem, to na tyle marginesowym i trudnym do przypisania intencjom władzy, że trudno było czynić go przedmiotem interpelacji. Stąd nie uznaliśmy za właściwe go podnosić. Inaczej byłoby zapewne, gdyby interpelacja była pisana później. Z tych samych przyczyn również pierwsze czynione na gorąco wypowiedzi prymasa Polski czy biskupów tematu antysemityzmu nie podnoszą. Pojawia się on dopiero wyraźnie w słowie Episkopatu Polski o wydarzeniach marcowych z 3 maja 1968 roku. Ta pewnego rodzaju powściągliwość w wypowiadaniu się na ten bolesny temat mogła mieć nadto, takie odnosiłem wrażenie z ówczesnych kontaktów z rozmówcami kościelnymi, jeszcze jeden motyw. Już od dłuższego czasu pewne nieprzychylne Polsce ośrodki zagraniczne upowszechniały w świecie opinie o antysemityzmie Polaków, który znalazł rzekomo szczególny wyraz w okresie wojennej zagłady Żydów. Otóż musiało to skłaniać biskupów polskich do szczególnej ostrożności, by mimo woli swymi wypowiedziami nie dostarczać tej propagandzie argumentów, by nie potwierdzać wrażenia, że antysemityzm jest w Polsce problemem społecznym. Odcinek 31. Piskupi czekali na to, że ujawniające się przypadki antysemityzmu zostaną skutecznie powściągnięte przez władze państwowe. Dopiero gdy się przekonali, iż liczyć na to nie mogą, dalsze milczenie w tej sprawie uznali za niemożliwe. Wyjaśnienia te nie przekonują. Czy gdyby bowiem władze państwowe, PRL, zdystansowały się od kampanii antysemickiej, a właściwie dlaczego miałyby się dystansować od czegoś, co same, przynajmniej do pewnego stopnia, zainaugurowały? To znaczyłoby, że episkopat ze swej strony też nie powinien tego czynić. Niełatwo też uwierzyć, że tak wyczuleni na to wszystko, co dotyczy polskiego społeczeństwa, biskupi nie dostrzegli nasilającej się już od czerwca 1967 roku, a nie po 11 marca, Fali antysemityzmu w Polsce. Sądzę raczej, że nie zaprotestowali przeciw niej z całą mocą, gdyż dotyczyła przede wszystkim Żydów i osób żydowskiego pochodzenia, będących wówczas lub w stosunkowo niedawnej przeszłości członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Było to konsekwencją traktowania czystki marcowej jako sporu w rodzinie. Nie bez znaczenia mógł też być fakt, że wiele osób atakowanych brutalnie w marcu Wcześniej dało się kościołowi i katolicyzmowi mocno weznaki. znaki. Chcę być przy tym dobrze zrozumiany. Nie można traktować braku zdecydowanych protestów w tej kwestii wśród katolików świeckich, a zwłaszcza ze strony episkopatu, jako akceptacji dla tego typu działań, ani tym bardziej jako swoistej zemsty na żydokomunie. Natomiast we wspomnianym liście pasterskim z 3 maja biskupi występowali zarazem przeciwko fali antysemityzmu w Polsce, jak i potępiającej ją kampanii na zachodzie co też nie rozjaśniało sprawy w początkach kwietnia 1968 roku Zawiejski przebywał w Konstancinie tam odwiedzili go wszyscy koledzy z koła Znak już na powitanie Zawiejski oświadczył mam przemówienie gotowe i nikomu go nie odstąpię niemniej między posłami Znaku wywiązała się polemika Zabłocki sugerował, że należy ograniczyć się tylko do obrony studentów Dużo bardziej dramatyczne było kolejne spotkanie, które w poniedziałek, 8 kwietnia rano, odbyło się w mieszkaniu Łubieńskiego. Tym razem Zabłocki domagał się, by koledzy zgodzili się, żeby on wygłosił drugie obok Zawiejskiego i wyrażające nieco inny punkt widzenia przemówienie. Zawiejski, znany ze swej anielskiej łagodności, uderza ręką w stół. Większość jest przekonana, że jako drugi może przemówić tylko przewodniczący koła, czyli Stanisław Stomma. Janusz Zabłocki opuszcza zebranie, w godzinę później przesyła rezygnację z uczestnictwa w kole. Zabłocki napisał na ten tego zebrania jego konsekwencji. Istotnie wywiązał się wtedy między nami, być może i nie bez mojej winy, spór nadmiernie gwałtowny i emocjonalny, który wyszedł poza meritum przemówienia i objął problem prawa członka koła, który nie zgadza się z większością do odrębnego wystąpienia. Moja zapowiedź rezygnacji z uczestnictwa w kole... Była bezpośrednią i przyznaję niedość kontrolowaną reakcją na słowa, które padły z ust jednego z moich polemistów i które mnie bardzo dotknęły. Na szczęście po wyjściu z tego zebrania szybko ochłonąłem. Było oczywiste, że w zaistniałej sytuacji, w obliczu spodziewanego ataku na autorów interpelacji, o opuszczeniu przeze mnie koła nie mogło być mowy. Następnego dnia rano, na kilka godzin przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu, Zabłocki wystosował do kolegów list, w którym informował ich, iż nie składa formalnej rezygnacji z przynależności do Koła oraz zapewniał, że nie wystąpi na najbliższym posiedzeniu Sejmu we własnym imieniu. Jednak jego koledzy z Koła Znak, mimo tego zapewnienia, do ostatniej chwili nie byli pewni, jaką postawę zajmie Zabłocki. Zdanie Mazowieckiego, to on zapewne był tym polemistą, którego słowa tak dotknęły i zdenerwowały Zabłockiego, jeszcze w Sejmie nie wiedzieli, jak się zachowa Zabłocki. Przyszedł jednak i zajął miejsce w ławach znaku, podobnie jak Zawiejski, który chcąc być ze swoimi kolegami, opuścił ławy Rady Państwa. W Sejmie szykował się ponury spektakl, którego zapowiedzią było m.in. to, że w tym dniu nie wydawano żadnych przepustek na galerie, nawet dla członków rodzin posłów. Nie znaczy to, że galerie były puste. Przeciwnie, zdaniem Mazowieckiego, zapełnione były przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Dokładnie takie same odczucia miał Zabłocki, który po latach wspominał Pamiętam, że gdy przybyłem na posiedzeniu, odczułem od razu jakieś nienaturalne ożywienie w Sejmie, mnóstwo nieznanych twarzy w kuluarach, galerie też wypełnione jakąś publicznością, specjalnie widać dobraną, bo tym razem przepustki zarezerwowano wyłącznie dla prezydium Sejmu. Już nienormalnie bożliwe i hałaśliwe oklaski, jakie zabrzmiały po przemówieniu Cerankiewicza odpowiadającego na naszą interpelację, Oklaski, które rozległy się tym razem nie tylko z ław poselskich, ale i z galerii, choć było to zawsze niedopuszczalne, dały nam odczuć, że uczestniczymy w jakimś widowisku nadzwyczajnym i starannie przygotowanym. Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się we wtorek 9 kwietnia o godzinie 16, ale pierwszego dnia obrad izba zajmowała się innymi sprawami. Nazajutrz obrady wznowiono o 10 rano i jako pierwszy głos zabrał premier Cyrankiewicz. To było właśnie to przemówienie, które burzliwymi i hałaśliwymi oklaskami nagrodzili ludzie siedzący na galerii. Znajdujący się tam wówczas sprawozdawca parlamentarny Tygodnika Powszechnego, Krzysztof Kozłowski, wspomina o 20 lat później. W loży prasowej siedzę wraz z pułkownikiem Morawskim z MSW i dyrektorem skarżyńskim z Urzędu do Spraw Wyznań. Innych nie jestem w stanie zidentyfikować. Cyrankiewicz oficjalnie poinformował, że do 8 kwietnia organy Milicji Obywatelskiej zatrzymały w związku z ekscesami ulicznymi na terenie wszystkich miast objętych zajściami ogółem 2730 osób. Z tej liczby przed upływem 48 godzin od chwili zatrzymania zwolniono wobec braku dowodów 1858 osób. Dotychczas orzeczono zasadniczą karę aresztu 50 osobom, w tym 6 studentom. Zasadniczą karę grzywny pięciu osobom, w tym jednemu studentowi. Uniewinniono i umorzono sprawy dziewięciu osób, w tym trzech studentów. Skierowano do postępowania karno-administracyjnego wnioski przeciwko 688 osobom, w tym 139 studentom. Kolegia karno administracyjne rozpatrzyły wnioski przeciwko 360, w tym 95 studentom. Nie rozpatrzono wniosków przeciwko 308 osobom, w tym 43 studentom. Zasadniczą karę grzywny otrzymało 211 osób, w tym 47 studentów. Karę nagany jedna osoba uniewinniono i umorzono sprawy 16 osób, w tym dwóch studentów. Jest to później wielokroć cytowany oficjalny bilans marcowych represji. W imieniu rządu premier wyraził najwyższe uznanie za bojową postawę klasie robotniczej i szerokim rzeszom ludzi pracy, za to wysokie poczucie odpowiedzialności, jakie wykazali w owych dniach marcowych. Ten fragment przemówienia Izba nagrodziła oklaskami. Mówca stwierdził jeszcze, że polityka kulturalna była i jest powszechnie uznana przez opinię krajową i zagraniczną za wyraz rzeczywistej, a nieformalnej wolności kultury w Polsce ludowej. Posłom znaku zarzucał, że wyżej stawiają swoje małe politykierskie ambicje niż interesy literatury i sztuki, niż rzeczywiste interesy kraju. Cyrankiewicz stwierdził również, że zanim otrzymał interpelację koła znak, jej tekst znany był już za granicą i cytowała ją Wolna Europa. Jiżi Lederer zadał sobie trud i w czasie swojego pobytu w Warszawie sprawdził, kiedy po raz pierwszy Wolna Europa mówiła o interpelacji znaku. Okazało się, że miało to miejsce 15 marca. Doprawdy trudno w to uwierzyć, aby premier pomiędzy 11 a 15 marca nie zdążył zapoznać się z tak ważnym tekstem. Po nagrodzonym przez izbę i galerię burzliwymi oklaskami przemówieniu Cyrankiewicza marszałek Sejmu Czesław Wycech otworzył dyskusję, do której zapisało się 27 posłów. Przez dwa dni, jak to określił Micewski, odprawiali sabat czarownic. Niemal wszyscy, jak na komendę, Atakowali posłów znaku. Niejako z urzędu w imieniu klubu posłów ZSL przemawiał Józef Ozga Michalski, klubu PZPR Kliszko, klubu SD Jan Karol Wendę. Tego dnia bojowe przemówienia wygłosili Zdzisław Grudzień i Andrzej Żabiński. Inne w tonie uczciwe i rzeczowe było wystąpienie profesora Bukowskiego, który nie wypowiadał się w kwestii interpelacji, koncentrując się na wystąpieniach studenckich w marcu oraz niedomogach pracy organizacji młodzieżowych i środków masowego przekazu. Drugiego dnia obrad przemawiali m.in. pierwsi sekretarze komitetów Wojewódzkich Czesław Domagała, Kraków, Stanisław Kociołek, Gdańsk, Władysław Piłatowski, Wrocław, Józef Spychalski, Łódź, Jan Szydlak, Poznań i Antoni Walaszek, Szczecin. Jako ostatni atakowali posłów znaku przedstawiciele Frontu Kulturalnego Partii, pisarz Bogdan Czeszko oraz cieszący się opinią partyjnego liberała, kierownik Wydziału Kultury K.C. Kraśko. Ważne było też przemówienie, które 11 kwietnia w imieniu stowarzyszenia PAKS wygłosił Piasecki. Stwierdził między innymi, jak można być za sojuszem ze Związkiem Radzieckim, nie potępiając agresywnych sił imperializmu. Gdzie znak napiętnował agresję Izraela na kraje arabskie kiedy posłowie Znaku zaangażowali się przeciw antypolskiej, wewnętrznej i zagranicznej akcji syjonistycznego nacjonalizmu. Jesteśmy natomiast wdzięczni posłom Znaku, że w wystąpieniach swych nie poruszyli katolickiej problematyki światopoglądowej. Obywatele wierzący, ich podstawowa większość, posiadają instynkt państwowy i narodowy. Rozumieją socjalistyczną i patriotyczną linię partii i wszystkich jej sił sojuszniczych. Piasecki, używając określenia instynkt państwowy, kojarzonego na ogół z jego artykułem z października 1956 roku wykazał się chyba zbyt silnym przeświadczeniem o rychłym zwycięstwie frakcji policyjnej. Głównym oskarżycielem znaku w Sejmie był Kliszko, osoba numer dwa w partii. Stwierdził on, że posłowie koła znak chyba nie mogą już mieć wątpliwości, że ze swym stanowiskiem znaleźli się w głębokiej izolacji politycznej, że razem z tymi, którym faktycznie chcieli udzielić poparcia, postawili się naprzeciw powszechnej opinii narodu. Kliszko powtórzył zarzut Cyrankiewicza, że interpelacja była skierowana nie do rządu, lecz do ulicy i do zagranicy. Zdanie mówcy posłowie znaku, którzy nie są niedoświadczonymi młodzieńcami, po prostu skorzystali z istniejącej sytuacji, aby popróbować upiec na ruszcie niedawnych wydarzeń własną reakcyjną pieczeń. Kliszko stwierdził, że w stanowisku politycznym koła poselskiego znak nie można dojrzeć tej patriotycznej troski o interesy narodu polskiego i państwa polskiego. Koło to, odchodząc coraz dalej od polskiej racji stanu, faktycznie stanęło po stronie tych elementów sionistycznych i rewizjonistycznych, które inspirowały i zorganizowały prowokację wymierzoną w spokój ojczyzny, w jej żywotne interesy. Były to zarzuty, które bardzo zabolały posłów Znakła, zwłaszcza Zawiejskiego. Przygotował on sobie zawczasu tekst wystąpienia, ale pod wpływem przemówienia kliszki i wszystkiego, co tego dnia się rozgrywało w Sejmie, w ostatniej chwili postanowił mówić, nie korzystając z tekstu. Była to mowa wstrząsająca. Zawiejski mówił cichym głosem, który w końcu wobec postawy sali przeszedł w rozpaczliwy krzyk. Sala na przemian to słuchała w milczeniu, to wybuchała w szokujący wręcz sposób. Gdy Zawiejski wziął w obronę pisarzy, Słonimskiego, którego nazwał wybitnym polskim poetą, oraz Kisielewskiego, o którym wyraził się, że jest to człowiek głęboko zaangażowany w życie Polski Ludowej, człowiek prawy, uczciwy i odważny, sala wyraźnie zachęcona przez Kliszkę rozpoczęła przedstawienie. Wedle relacji Tadusza Mazowieckiego to Gomułka zarechotał w czasie przemówienia Zawiejskiego, dając w ten sposób sygnał galerii. Dnia 11 marca, około godziny dziesiątej, mówił Zawiejski o Kisielewskim, został on pobity, pobity ciężko na schodach, w przyczajeniu przez grupę mężczyzn, nie wiadomo przez kogo. Te pięści, które spadły na Kisielewskiego, spadły na przedstawiciela kultury polskiej. Stało się to po raz pierwszy w Polsce Ludowej. W tym momencie sala zareagowała głośnym szumem i śmiechem. Wówczas ze swojego miejsca zerwał się Łubieński i zawołał, płakać trzeba, nie śmiać się. Mając przed sobą raczej przeciwko sobie posłów zachowujących się w zgoła nieparlamentarny sposób jak na obyczaje Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Zawiński usiłował kontynuować swoją mowę. Jestem złym posłem, bo rzadko odwiedzam swój okręg wyborczy z powodu coraz gorszego stanu zdrowia. Głos Sali to dobrze, ale do swoich wyborców i do całego społeczeństwa odzywam się jako pisarz, jako jeden z twórców kultury narodowej. Jakie jest to słowo pisarskie? Nie do mnie należy ocena. Boli mnie tylko, że z autoryzowanych ust usłyszałem, że jestem w izolacji i poza narodem. To jest zarzut zbyt ciężki, abym mógł przejść nad nim z lekkim sercem. Micewski przypomniał, że Zawieński, wskazując palcem na Gomułkę, mówił, iż są tu na tej sali ludzie, którym mówiono niegdyś, że znaleźli się poza narodem, jak teraz mówi się to posłom znaku. Na zakończenie Zawiejski postawił wniosek, by Sejm wyraził wobec niego wotum zaufania lub żeby go zwolnił z zaszczytnego stanowiska członka Rady Państwa. Odpowiadając Zawiejskiemu, pierwszy sekretarz Kawu w Krakowie domagała oświadczył, że nie każdy pisarz może być sumieniem narodu. Nie są, nigdy nie byli i nigdy nie będą sumieniem narodu różnego rodzaju grzędzińscy, słonimscy, bejnary, jasienice czy kisielewscy. Nie będą też sprzedajni i kosmopolityczni gracze wielkiej mafii, rewizjoniści, syjonistyczni pismacy, piewcy szowinizmu narodowego i anarchii oraz wielbiciele świata przemocy, krzywdy ludzkiej i wyzysku. Natomiast prawdziwym sumieniem narodu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Z kolei Kociołek nazwał znak reakcyjną resztówką w Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – w imieniu klubu poselskiego PZPR Kociołek poparł wniosek posła Zawiejskiego o zwolnienie go ze stanowiska członka Rady Państwa. Popieramy ten wniosek z uwagi na fakt podpisania przez niego jako członka Rady Państwa interpelacji, która odegrała dywersyjną rolę polityczną. I rolę tę razem ze stanowiskiem politycznym zajętym przez posła Zawiejskiego w obecnej debacie nadal odgrywa. Ostatecznie 11 kwietnia Zawiejski został odwołany z Rady Państwa. Nim do tego doszło, w gmachu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie przez dwa dni rozgrywał się orwellowski seans nienawiści. Na zakończenie debaty Łubieński w imieniu Koła Znak złożył oświadczenie następującej treści. Oświadczam, że atmosfera i sposób prowadzenia dyskusji przez poszczególnych posłów uniemożliwiają nam merytoryczne ustosunkowanie się do podniesionych przeciw nam zarzutów. Pozostaje nam tylko milczeć. Marszałek Sejmu rypostował... Nie mogę zrozumieć tego oświadczenia posła Łubieńskiego. Nie przyjmuję do wiadomości. Gdy pod wieczór posłowie znaku opuszczali gmach Sejmu, wokół nich była pustka. Tylko poseł Stefan Żółkiewski podszedł w holu do Zawiejskiego i ucałował go. Był to gest o wymiarze symbolicznym. Aby uzupełnić obraz tego, co wydarzyło się w Sejmie w dniach 10 i 11 kwietnia, warto przytoczyć jeszcze jedną relację uczestnika i świadka tego posiedzenia. Jej autorem był redaktor naczelny życia literackiego, poseł Władysław Machejek. Jego relacja w pewnym stopniu ukazuje rozprawę z posłami znaku widziano oczyma drugiej strony. W oczach Machejka ów seans nienawiści tak oto się zapisał. Dialektycznie politycznie rozłożyli znak na elementy pierwsze posłowie Stanisław Kociołek, żarliwy warszawianin, powiedziałbym na pieredyszce w Gdańsku. Piasecki określiłbym, pozwala sobie odnośnie i natarczywie na pewne niedopowiedzenia. W ustach posła Józefa Ozgi Michalskiego szydercze metafory rosły w liczman, były błyskotliwe, trafne aż do przesady i żywo oklaskiwane przez Wiesława, bardzo pilnie notującego każde nową w przemówieniach. Dyskusja przeciągała się, chociaż zaagitowano do samoredukowania się, wtedy wycofałem swoje nazwisko. Zresztą straciłem tylko tezy, reszta została, nienapisana, w głowie. Bohdan Czeszko bił po literacku, acz oszczędnymi słowami, w jezuicką ekwilibrystykę przedstawiciela znaku. Język, stylistyka i głębia myśli wyrażonych w tym fragmencie zwalniają od polemiki. Wspomniany przez Machejka Ozga Michalski, jak przystało na literata, starał się swemu przemówieniu nadać kształt poetycki. Oto chyba najczęściej cytowany i nagrodzony owacyjnymi oklaskami fragment jego mowy sejmowej. Polska jak wyleniały orzeł wyleciała mi z głowy, mówi jeden z bohaterów ostatniej powieści Andrzejewskiego. Nie ma w tym nic dziwnego dla panów, którzy w wyleniałych krzesłach mierzą w salonie swój wyleniały czas kukułką zegara z rozparcelowanego dworu, Polska Raczkiewiczów, Andersów i kultury paryskiej może przedstawiać się im w takiej postaci. Oklaski Pozwólcie jednak, że nasz orzeł piastowski, orzeł na czapce żołnierza dywizji kościuszkowskiej startujący spod Lenina do Berlina, pokryty stalowymi piórami Nowej Huty, urodzajem Puław i Kędzierzyna, nie tylko nie będzie tracił piór, a będzie porastał w Nowe. Oklaski Należałoby zastanowić się nad znaczeniem interpelacji koła znak i mowy sejmowej Zawiejskiego. Michnik słusznie na pierwszym miejscu stawia aspekt moralny. Demonstracyjna interpelacja znaku była obroną ludzi prześladowanych i potrzebujących obrony. Ujmując się za ludźmi bitymi i lżonymi, broniąc ich honoru i czystości ich intencji, posłowie znaku przyznali priorytet racjom etycznym nad taktyczno-politykierskimi. Dali pierwszeństwo fundamentalnym wartościom moralnym. Szczególne znaczenie miała podjęta przez Jerzego Zawiejskiego obrona racji moralnych i umysłowych atakowanych pisarzy. Sądzę, że największe znaczenie miała obrona pisarzy zaangażowanych przed laty w socrealizm. W ich obronie stanął pisarz, który za niezgodę na program literackiego lakiernictwa, za wierność swemu światopoglądowi religijnemu zapłacił latami milczenia i nędzy. Zawiejski swoim wystąpieniem unaocznił opinii publicznej, że ludzi, którzy kiedyś byli stalinowcami, po czym ze stalinizmem totalnie zerwali, oskarżają o stalinizm ludzie, którzy nigdy stalinowcami być nie przestali. Putrament, Czeszko, etc. Gest Zawiejskiego miał również swój wymiar polityczny. Zdeprecjonował on, podobnie jak cała interpelacja i późniejsza postawa znaku, Starannie opracowaną taktykę propagandową, w myśl której marcowa opozycja miała składać się z Żydów, kosmopolitów i eks-Stalinowców. Nawet najbardziej bezczelna i zakłamana propaganda nie mogła w ten sposób zaklasyfikować Zawiejskiego czy Stommy. Interpelacja i postawa znaku miała olbrzymie znaczenie, znaczenie długofalowe. Okazało się mianowicie, że podziały polityczne nie są tożsame z podziałami wyznaniowymi – że tradycyjne linie demarkacyjne są całkowicie nieaktualne. Do słów tych można by dodać tylko, że wiosną 1971 roku kolejnym pozawiejskim reprezentantem katolików w Radzie Państwa, choć nie posiadającym uznania i poparcia prymasa, został Piasecki, który, jak pokazano, aktywnie przyczynił się do politycznego zniszczenia swego poprzednika. Prymas był przerażony i głęboko zdegustowany tym, co rozgrywało się w Sejmie. W ostatnim dniu obrad, 11 kwietnia, mówił w archikatedrze warszawskiej Ja, biskup stolicy, jakże boleśnie przeżywam to widowisko, bo inaczej nazwać tego nie mogę. Cóż mi pozostaje, chyba wam przypomnieć najmilsze dzieci, abyście wybronili własne serca, myśli, uczucia przeciwko potwornej nienawiści i kłamstwu, które się dzieją na naszych oczach. Abyście mieli odwagę bronić swego prawa do prawdy, miłości, szacunku wzajemnego i sprawiedliwości, do jedności Chrystusowej i pokoju Bożego. Tylko to nas uratuje. Z kolei w liście do Zawiejskiego, z którym łączyły go więzy przyjaźni, kardynał Wyszyński napisał Twoje wystąpienie w Sejmie było czynem niemal rejtanowskim na tle obłędnego tańca martwych dusz. Składam hołd twojej odwadze obywatelskiej, bo to jest obrona publiczna praw narodu. W końcu Maja Prymas spotkał się ze wszystkimi posłami znaku. Wyraźnie im oświadczył, że w obecnej sytuacji mniej są potrzebni katoliccy politycy, lecz przede wszystkim wyznawcy. Dostrzegając rysujące się już całkiem jasno różnice w znaku, kardynał Wyszyński podkreślał głównie sens moralny interpelacji sejmowej w obronie studentów i nawoływał do solidarności w tym duchu. Ta solidarna postawa Posłów znaku była wtedy bardzo ważna i potrzebna. Choć wbrew temu, co sugerowali wówczas niektórzy obserwatorzy polskiej sceny politycznej, nie doszło w 1968 roku do likwidacji koła znak, władze postanowiły krnąbrnych ukarać. Nazajutrz po debacie sejmowej przeprowadzono w redakcji więzi nagłą i niezapowiedzianą kontrolę finansową. Kontrolera interesowało przede wszystkim czy i ewentualnie co opisywali dla więzi Michnik, Modzelewski, Schleifer i Antoni Zambrowski. W lipcu 1968 roku przyszło zresztą w tej sprawie oficjalne, ale i zarazem poufne zapytanie od zastępcy dyrektora Biura Śledczego MSW, podpułkownika Stanisława Miszewskiego. Pismo zastępcy dyrektora Biura Śledczego MSW z 19 lipca 1968 roku w którym pytano redaktora naczelnego więzi Tadeusza Mazowieckiego, czy Modzelewski, Zambrowski, Schleifer i Michnik zgłaszali się do redakcji w sprawie opublikowania jakichkolwiek prac swoich lub innych osób, jakie opracowania przedłożyli i czy zostały one opublikowane, kiedy? A jeśli nie, to dlaczego? Czy wymienieni publikowali lub zamierzali opublikować artykuje?